W nocy nadal pogodnie, tylko nad ranem na Podlasiu zrobi się mglisto i tam najchłodniej 8 stopni, w centrum 10, na południu i nad morzem najwyżej 13. Jutro w pogodzie bez większych zmian, dużo słońca i ciepło. W Gdańsku 19 stopni, 20 w Szczecinie, 24 w Augustowie i w Warszawie, w Poznaniu, w Rzeszowie, w Krakowie i we Wrocławiu nawet 25. Trójka. Program trzeci. The Cinematic Orchestra i Sinfonieta Krakowia. Razem, na żywo. Tylko w Krakowie i w Trójce. Koncert inauguracyjny siódmej edycji festiwalu Sacrum Profanum na antenie Trójki prosto z hali ocenowni chemicznej w Nowej Hucie. Zapraszam w niedzielę 13 września o godzinie 25. Filip Berkowicz, dyrektor artystyczny Festiwalu Sakrum Profanum. Zapraszamy do reklamy. Rok 1911. Władimir Zworykin konstruuje kineskop telewizyjny.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 Program trzeci polskiego radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. witam Państwa. Klubowy znak jakości. Dzisiaj w tej audycji nowej mamy wielką literacką gwiazdę. To jest Bogdan Sławiński. Przedstawiam Państwu. Wielkie objawienie polskiej literatury. No, no nie patrz tak, prawda? Witaj Bogdan. Bogdan debiutował w ubiegłym roku dwiema książkami. To był debiut poetycki Sztuczce do Glist i debiut prozatorski Królowa tiramizu. Jak się czyta książkę, królowy znak jakości, jak Państwo słyszeli, rzeczywiście trudno znaleźć lepszy przykład. Bogdan dostał nominację do kilku najważniejszych polskich nagród kulturalnych, literackich. To jest paszport polityki, to jest Angelus, to jest Nike. Znalazł się w siódemce nominowanych, w tej trzeciej już chyba eliminacji. Jest najmłodszym spośród tych nominowanych właśnie za królową Tiramizu. I o tej książce będziemy dziś rozmawiali. Zacznijmy od Johna Lennona. I just It gotta, gotta tell I just, I just gotta, gotta tell swojej płyty. Pisze o tym, o czym pisze Bogdan Sławiński, nasz dzisiejszy gość. To jest zupełnie jakaś inna melodia. Ja czytałem swoją książkę już dwukrotnie, Królowa Tiramisu, przypominam. Mam, mam problem, żeby znaleźć tę melodię, bo tutaj jest tyle muzyki w tym, co napisałeś, tyle melodii, tyle dźwięków, taki kontrapunkt opowieści i też właśnie nastrojów, że ja, ja mówiąc szczerze nie, nie potrafiłem tego zrobić. A, ty pracujesz właśnie w ten sposób, że, że myślisz Muzyką, że myślisz melodią Jak to, jak to się dzieje? No, dźwięki same przychodzą Zresztą słowa są oparte na dźwiękach I myślę, że Pierwotne źródła W ogóle stwarzania się literatury No to przecież to melorecytacja Zatem słowa Słowa nie można oderwać od dźwięku a, a takie Te moje pisanie W dużej mierze jest oparte na właśnie ze strojach dźwiękowych na nieoczywistych y, znaczy, tym właśnie co wydaje mi się bardzo charakterystyczne w mowie Polski. Y, właśnie na wszystkich y, elementach, y, głoskach szczelinowych, syczących na tym takim charakterystycznym słowiańskim zaśpiewie, który jakoś tam buczy w tych tekstach. Aha. Ale też y, w tych twoich tekstach są, są baśnie. Ty opowiadasz baśnie. Jesteś bajarzem. I taki młody człowiek, który nagle wchodzi w rolę bajarza i przejmuje te baśnie, te mity, te opowieści, które płyną A wiesz, w naszej kulturze, i ty nawet nagle po swojemu próbuje się opowiadać. E, może to nawet nie tak, że ja jej próbuję sam opowi opowiadać. E, sądzę, że w dużej mierze one przychodzą jakby do mnie w sposób naturalny. Aha. E, no literatura cały jakby przekrój poprzeczny to co się teraz tworzy nie jest tylko tu i teraz jest oparte na dawnych tekstach na dawnych też brzmieniach, to się ze sobą wikła, w jakiś stwarza taki magiczno, niemagiczny splot i ten przodek i prawda, pierwotne mity gdzieś tam pod skórą istnieją jak mi się przypomina tej książkę Anatola Ullmana, który który parodiował E, tą jakby naturalną e, bliskość e, mitów w, w kulturze polskiej. Chodzi mi o jego książkę e, Ojciec nasz Faustno Fistofelewicz, gdzie do e, gdzie do mm, artysty, a zarazem kogoś, kto e, mieszka na śmieciowisku kultury, przebywa inny artysta w, z prośbą o radę. Natomiast ów, y, y, prawda, Faust y, z owego śmieciowiska pyta się go, czy przyszedłeś tutaj sam? Czy, czy, czy zostawiłeś y, za sobą swojego ojca, swojego dziada, y, księcia, co w to tonie y, trzy rozbiory i y, prawda, dobrawe króla, y, żona króla mieszka. To, to wszystko jest w jakiś sposób ze sobą połączone. Mhm. jakby Mówią wieki, ale... Mhm przedwisarzy. Bogdan Sławiński jest z nami dzisiaj. E, e, no, twórca dwóch znakomitych książek. E, sztucce, e, do list Tom poezji wydany przez Stowarzyszenie imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i "Krowatylami" – Książka nominowana do kilku najważniejszych polskich nagród literackich. E, bardzo dojrzały debiut prozatorski. Aż dziwże, że tak młody człowiek od razu e, tak wysoko wszedł i upanował tak niesamowicie skomplikowaną e, materię. Ale myślę, się, że znacznie lepiej opowie o tym Leszek Żuliński, wybitny krytyk. Dla mnie debiut prozatorski Bogdana Sławińskiego był zupełnym zaskoczeniem. To z bardzo prostego powodu. Zawsze, ja jestem przecież krytykiem literackim od wielu, wielu lat, zawsze zdawało mi się, że proza wymaga długiego dojrzewania warsztatowego, że to musi trwać latami, zanim ktoś stanie się wytrawnym czy wyrafinowanym prozaikiem. Bogdan Sławiński napisał swoją debiutancką powieść galopując na bardzo wysokim koniu. Ja sobie po prostu nie wyobrażałem wcześniej, ja do dzisiaj nie wierzę, że można tak wyrafinowaną powieść, tak perfekcyjną pod względem warsztatowym, tak bogatą, namiętną, w sensie językowym, napisać jako swoją pierwszą książkę, jako swoje pierwsze doświadczenie literackie tego typu. To jest pierwsza, uwaga, niesłychanie ważna. Jest to debiut rewelacyjny, jest to objawienie u samych swoich początków, które niezwykle zdarza się rzadko w sztuce. Druga uwaga to to, że jest to powieść maskulinistyczna. Nigdy bym tego terminu nie wymyślił, gdybyśmy nie mieli zalewu prozy feministycznej. A więc widzimy jakiś kawałek świata zewnętrznego, ale przede wszystkim świata psychicznego, świata duchowego, męskiego. Począwszy od młodego chłopca, Piotrusia bohatera tej książki, tej powieści, a skończywszy w ogóle na całym punkcie widzenia ontologicznego, egzystencjalnego, które tam w tej książce jest konstruowane. Trzecie spostrzeżenie, które muszę zgłosić a propos tej powieści, to jest powieść freudowska, to jest powieść napisana nie atramentem, ale wodami płodowymi. Co chcę przez to powiedzieć? No to jest opowieść o chłopcu, który próbuje się oderwać od matczynej pępowiny i już wkracza w dorosłe życie jako obciążony tymi archetypami freudowskimi, tymi wszystkimi zmazami psychicznymi, z którymi trzeba sobie dać radę, będąc mężczyzną, od których trzeba się uwolnić. To jest bardzo piękna opowieść. To jest w zasadzie momentami baśnie na ten temat, ale równocześnie bardzo dużo tam socjologii, spostrzeżeń społecznych, praktycznych, realistycznych, więc na wszystkich tych piętrach dzieło jest ciekawe. Na wszystkich tych piętrach Słabiński ma nam coś ważnego do powiedzenia. I na wszystkich tych piętrach robi to za pomocą wspaniałego artystycznego języka. Leszek Żuliński. Trójkowy znak jakości. A teraz uh, Król królowa, and now the queen, Paul Blake. The Queen, tak się nazywa ten utwór, który zaraz dalej się będzie ciągnąć. To jest początek tej opowieści. Książka Pogdala Sławińskiego, Królowa Tiramizu. Zaczyna się tak ta opowieść, ta baśń królowej, a ty opowiesz dalej. I potem z, z, z, porozmawiamy o tej opowieści, dobrze? Było zaraz sobie Królestwo Słodyczy. Królowa z Tiramizu, król z Piernika, królewicz z Marcepanu, dworzanie z Karmelu i Kajmaku. I płynęły szczęśliwe lata. Królowa czesała się, a jeśli któryś włos się ukruszył, na podłogę komnaty upadł, to i zaraz brzęknął, bo był ze złota. Co to za królowa i co było dalej? Wiesz, no, tak jak, jak w bajkach. Bajka była smutna. <śmiech> rdzeniem, znaczy tym, tym pierwszym piętrem skarzeniowym była popularna bajka ludowa o tym, jak była sobie raz e, księżniczka w zamku, e, bodajże z Marcepanu. Tak jest. I pokochała grajka. Tak jest. No, ale to jest y, tylko punkt wejścia. No, oczywiście y, królowa, w której można w jakiejś mierze widzieć też y, y, upostaciowienie Polonii jakby tego obszaru bezpiecznego, matczynego jest tytułowa królowa Tiramisu jest, jest matką głównego bohatera, choć jeszcze inne kobiety w jakimś sensie się przyznają do tej roli. Natomiast właśnie rozwija się tak, że na to władztwo, które to szczęśliwe królestwo w którym płynące mlekiem i miodem napadają kolejni władcy sąsiednich, z sąsiednich krain. No oczywiście zabrakło jednego obrońcy krainy, czyli tutaj króla z piernika. Natomiast królewicz z marzepanu jest zbyt młody, by przeciwstawić się najeźdcom, a matka próbuje wieść pewien rodzaj kolaboracji z, z kolejnymi mniej sympatycznymi władcami uh -huh. napadającymi na, na nią, oddając swoje, swoje królestwo po kawałku wiarzma obcych. No i to jest, jeden, to jest to pie, piętra takie baj, bajkowe, baśniowe, ale tam jest także, tak jak Leszek Żuliński zauważył, pięt, piętro realistyczne, bo bohater, ten królewicz z Marcepanu, Piotruś Wysocki, uh -huh. prawda? No, przechodzi bardzo, ma bardzo trudne życie, bardzo trudne dzieciństwo z tego na przykład powodu, że po śmierci ojca matka wychodzi za mąż, za mąż powtórnie i ten ojczym jest potwornym, jest, jest potworem mówiąc krótko. I no to jest ta druga, to drugie piętro, no to, to realistyczne, obyczajowe. Leszek Żuliński mówi, że to jest powieść maskulinistyczna. Co, co, co to znaczy maskulinistyczna w opozycji do feministycznej literatury, której jest, jest tak dużo? No to trudno na to odpowiedzieć. Właściwie obecnie gatunki są bardzo płynne. Nie wiem czy istnieje powieść w sensu stricto maskulinistyczna owszem, ona ma jakieś może takie e, składnik, jakieś wyróżniki gatunkowe, które e, być może jest to rodzaj e, dialogu e, e, być może jak zresztą zauważył w, w recenzji e, Leszek Żuliński mężczyźni też bywają e, że zdarza im się popadać w opresję e, i jakby to ujęcie feministyczne, które każe zawsze przedstawiać, znaczy, może nie zawsze, ale najczęściej e, przedstawiać mężczyznę jako kogoś, kto, kto jest oprawcą, no, można poddać pewnym permutacjom. E, nie, nie twierdzę, że, że jest to jakiś manifest, który miałby pff, wady kobiet, czy też zalety mężczyzn ukazywać. No, to tylko jedno z, z pól badawczych. Mhm. Jak to powiedział Bertolt Brecht, w człowieku jest więcej dobroci niż złości, tylko nie sprzyja mu okoliczności. Tak jest. E, także tutaj nie, nie było moim zamiarem e, przynajmniej świadomym zamiarem y, rozprawianie się z, z, z mitami kobiecości. No ale y, mówisz o mężczyznach dużo ciekawych rzeczy, bardzo. Jest kilka postaci męskich, dla mnie te postaci są najciekawsze. Jest dziadek, jest ojciec ten umierający, ojciec, który się kurczy, bo jest chory na raka. Jestem potworny ojczym. Dziadek jest bardzo ciekawy, ale może do niego jeszcze wróćmy dalej. Mm -hmm. Bo to jest dla mnie opowieść o takiej, o infantylnej, o infantylnym wymiarze polskiej kultury. To się zgadzasz czy nie? Myślę, że tak, można to zaobserwować. Ten bohater Piotruś Wysocki nie może się jednak odczepić od mamusi, trzyma się jej. Mamusia bywa, bywa różna. Zrąbywają nią różne kobiety, też na różnych piętrach, na różnych poziomach. To są takie postaci mityczne. Mhm. Tam jest ta wielka bogini taka mityczna, archetypowa. Mhm. Tam jest matka Polka, tam jest matka Polska, prawda? No, wiesz, Piotruś Wysocki jest zarazem też jakąś projekcją wyobrażeniową tego Piotra Wysockiego, który Wśród prawdę mgieł listopada biegł na Belweder, tylko już w wersji XX czy XXI -wiecznej, wiecznej, kiedy on jest bardzo plastikowy, płynny czy półpłynny te zręby kultury w postaci szabelki, jakiejś idei, którego każe mu dobywać złoża Wielkiego Księcia i w ogóle zmieniać porządek społeczny, historyczny. No, ten Piotruś Wysocki powieściowi jest chwiejny, bardziej podobny powiedziałbym mgle Anhellego. Mm -hmm. Jeszcze właściwie nic się nie zaczęło. Mm -hmm. Nie jest pewne, czy oblecze się w ciało. On jest mm -hmm. półpłynny. Właściwie trudno określić jego stan. Ta książka w jakimś sensie jest też Bildungsroman, jest powieścią inicjacyjną. Poznawaniem własnych granic, jakby obijaniem się wpierw właśnie w, w tej w wnętrzu pramatki, a potem też jakby w swojej świadomości. To jest taki, taka opowieść, znowu no spróbujmy, może to, może to jest ten trop. To znaczy to jest taka opowieść o tym, jak się krystalizuje mężczyzna. Polski. Mo, można tak powiedzieć, że w uproszczeniu dużym, prawda? Mhm, e, tak. Historycznie, obyczajowo, kulturowo, jak się odnajduje w, w, w odniesieniu do świata kobiet, jak się od, odnajduje do świata małego miasteczka, z którego pochodzi, jak się odnajduje w odniesieniu do wielkiego miasta, do polskiej historii, do tych baśni, które są obecne w polskiej kulturze i tak dalej, i tak dalej. I on się właśnie nie krystalizuje. To jak powiedziałeś, on jest mgłą. On jest nieokreślony. To tak jakby no polski mężczyzna właściwie się jeszcze nie rodził, mm -hmm. prawda? Można tak powiedzieć? Tak. To jego przodkowie są silniejsi. Oni mają, są z krwi i kości. Aha. Są mitologią, ale zarazem jakby bardziej żyli niż ci, którzy są teraz. Możliwe, że to jest związane w jakimś sensie z, z tym, że kraj jakby odkleił się też od swoich korzeni albo też zmierzają te procesy kulturowe. Czy znaczy właściwie nie udało się jeszcze wykrystalizować no właśnie, na mnie to w tej książce jest fascynujące, że, że to jest taka, jak tam, tam, tam jest taki obraz dna, na przykład błotnistego dna. Tam bohaterowie nurkują. Leszek Żuliński mówi o wodach płodowych, prawda? Oni się jakby nie wyłonili jeszcze z tych wód hmm. płodowych. Też Pły myślę, że o spowalnianiu, o spowalnianiu czasu. Wiesz, Aha. o tym jedną z obsesji bohatera jest powrót do może nie tyle, że tylko do Arkadii i pewnej Arkadii sz szczęśliwości, ale zarazem jakby do do prałona, do praźródła i wyjście powtórnie na świat, tylko że już z taką misją by iść kochać i, i wieść szczęśliwe życie, a nie jak u beketa, że, że śniło mi się, że byłem szczęśliwy. No ale ten świat bez przerwy przypomina jaki jest naprawdę. To znaczy, że oczywiście jest ten piękny świat arkadyjski, w którym tak piszesz z tak ogromnym z taką żarliwością wielką. Opisujesz naturę, opisujesz kłosy, trawy, lasy. Opisujesz wejście w, to na, w tę naturę, jakieś tam górskie widoki. No, w tym jest dużo powiedzmy, prawdy, a, a sporo jest ironii też. To jest swoją drogą, no, to jest inna rzecz. Ale z drugiej strony ten świat przypomina sobie bohaterowi. On nie chce tego zrozumieć. Odsuwa od siebie to hmm. w ciągle, on ciągle do niego przychodzi ta, ten obraz. Śmierć, prawda choroba, walka o byt, walka o życie. Yy, jakiś rozjechany na ulicy Kot i tak dalej. Bez przerwy to ma, a nie chce tego mieć, odsuwa od ciebie odrzuca. A to jest jakby nieuchronne, no tak jak pisał w jednym ze swoich wierszy Josip Brocki, że po, pokąd ustnie zatka lepka gruda będzie się z nich dobywać jeno dzień czynienie. No a poczucie tego ironią też jest konieczne, bo to, to no, było trudno, trzeba wyważyć. Trudno byłoby to wytrzymać a, ten Myślę, że to tak jak tutaj w studio wierzchać na zewnątrz. E, e, ironia i kpina to wewnątrz wulkana Filipina. Aha. <śmiech> Mężczyźni, to jest właściwie to jest dla mnie temat tej książki. Nie żadna królowa tiramizu. Królowa tiramizu to jest ktoś, kto. Jedna z postaci takiej kobiety, tej matki, która tu się pojawia w bardzo wielu postaciach, która chce jakoś tego chłopczyka mieć przy sobie na no, różne sposoby i w różnych rolach, ale ciągle tego chłopczyka yy, jakoś no, w swojej macki wciąga, a on właśnie w to wchodzi, on bardzo chętnie to robi, a mężczyźni, no mężczyźni na przykład dziadek, porozmawiajmy o tym dziadku, on jest fascynujący, ten dziadek przychodzi do, do bohatera od czasu do czasu i pokazuje mu jego obowiązki wobec świata. Bohater traktuje go tak trochę pernoga, ale czasami coś do niego trafia, że rzeczywiście coś trzeba zrobić, coś trzeba zrobić po męsku. I on mówi: Masz obowiązki wobec Polski, na przykład. Ten bohater ten, ironicznie to przyjmuje, ale jednak ten dziadek jest bardzo poważną postacią tutaj. Bohater nie chce słuchać jego głosu, ale ten głos, głos ciągle do niego przychodzi. To jest taka opowieść o takiej słabości naszego słuchu chyba, na, na, na wołanie tych naszych męskich przodków. I też w dużej mierze braku jakby realizacji y, tego programu y, przodków, no, bo jego y, głos, choć silny i chociaż wyrył się przez y, setki lat na wielu stronach i y, y, cała polska historiografia, y, no to w jakimś sensie jest też ten przodek. No, y, oczywiście zna, znając proporcje, bo to tylko był y, jeden z głosów y, całej symfonii. Mm -hmm. y, natomiast y, no, no tak, y, bohater szuka, y, szuka kogoś, kto pozwoliłby mu okrzepnąć. Nie mając takiego wzorca, jakby już na tym poziomie rzeczywistym, ponieważ jego ojciec zmarł. W bliżej też nieokreślony sposób to można to nazwać rakiem, właśnie, czyli procesem, kiedy komórki się rozpadają, bo myślę, że to też jest w jakimś sensie próba no, jakby może ironicznego przyglądania się pierwiastkowi przebóstwiania się w ludziach, czy prób w ogóle związanych z przebóstwieniem. A co masz na myśli teraz? No, myślę, że to jak, jak zaniołami na polach, prawda, ze, ze słowackiego, że, e, że staramy się dążyć do, do jakiejś moralno-etycznej Płaszczyzny, znaczy szukamy siebie, który jest lepszy od tego, którego tak mhm. naprawdę mamy. Mhm. Wzorce, które otrzymaliśmy, też w dużej mierze nie wytrzymują próby czasu. To prawda. Zresztą i normalne życie wymaga dziesiątków kompromisów. I stąd ta mitologia, bo to jest jakby sygnał, w którym coś się nie zgadza. Następują jakieś aberracje umysłu. To może o tej mitologii dalej, ale ja chciałbym cię spytać jedną bardzo konkretną